Biczowanie kościoła Holokaustem Kiedy rewizjoniści Holokaustu piszą o nim jako o żydowskiej religii, nie nadużywają słowa religia. Krzyżowcy Holokaustu uczynili z hitlerowskich prześladowań Żydów świętość o charakterze religijnym. Szoach to zbiorowa ofiara narodu żydowskiego, imponujący zamiennik doktryny o przyjściu żydowskiego Mesjasza. On już jest! jak święcie zapewniają prorocy z sekty Chabat-Lubowicz. W niedalekiej przyszłości będziemy oglądać na niebie i ziemi nieziemskie zjawiska, dziś na razie nazywane hologramami. Już ukazywały się nad Bukaresztem i Moskwą. To skutki hologramowych kompozycji harp, o których pisaliśmy w trzecim Tomie Hazarskiej Dziczy. W USA od dawna istnieje rząd cieni, Tajny Sanhendryn będący niczym innym jak niewidzialnym, choć banalnie cielesnym, personalnym rządem USA i zarazem rządem światowym. Nazywa się ten twór, potwór, Blue Beam. Po zjawiskach na niebie i ziemi nadejdzie czas bezpośrednich przekazów do mózgów miliardów ludzi. Będą widzieć i słyszeć boskie postaci z zamkniętymi oczami boskie w cudzysłowie, będą doznawać takich wizualnych i dźwiękowych przekazów niewidomi i niesłyszący. Jak na razie jesteśmy przy religii Holokaustu. Żydowski bluźnierca, bluźnierca w historyk nazywany przez holobajarzy histerykiem, Alfred Lilental, bluźni przeciwko religii Holokaustu nie poprzez kwestionowanie liczby ofiar, czy istnienie komór gazowych. Tylko postrzeganie w niej zamiennika Jahwe. Cytat. Nie ma przesady w stwierdzeniu, iż otaczanie boską czcią państwa Izrael i Holokaustu stało się złotym cielcem i powoli zastępuje cześć oddawaną jachwę. Idea wybraństwa z nominacji Boga jest wypierana przez wybraństwo holokaustyczne. Zarówno w pierwszym i w tym ześwieczonym świecie, jedynymi wybranymi godnymi czci są Żydzi. Koniec cytatu. To całkowicie burzy teologię chrześcijańskich holokaustystów, którzy teraz opierają się na dogmatach nowej religii w autentycznym chrześcijaństwie. Autentyczne chrześcijaństwo w cudzysłowie. W nowoczesnej biblistyce, przeciwstawnej starej biblistyce. A zwłaszcza na twórczym ekumenizmie. Trzeba to nauczanie zderzyć z nauczaniem Kościoła katolickiego i czyni to z dużym znastwem problemów wspomnianych Hugo Hajducki. Kieruje on swoją analizę do zdezorientowanych katolików wydanych na totalną presję holokaustyzmu w prasie i książkach ekumenicznych. I bądźmy szczerzy, w nauczaniu Kościoła. Dogmaty Holokaustu interesowały nas do tego momentu tylko w kontekście terroru świętej liczby 6 milionów. Istnienia czy nieistnienia, tu czy tam komór gazowych i fizycznego prześladowania rewizjonistów Holokaustu. Jeszcze większym horrorem jest erozja wiary katolickiej poprzez uświęcenie szołach. Tu szaleją cztery dogmaty. Pierwszy. Holokaust ma charakter sakralny, bezprecedensowy, stanowiący centrum historii ludzkości, nie tylko żydostwa. W rezultacie porównania Holokaustu z eksterminacjami innych narodów, na przykład polskiego, są bluźnierstwem. Punkt drugi. Po holokaście Bóg utracił szacunek ludzi, bo pozwolił na Holokaust Żydów. Bóg został niejako zabity wraz z Żydami w komorze gazowej zabity w cudzysłowie. Ta śmierć Boga, śmierć Boga w cudzysłowie, odtąd uniezależnia ludzkość od Stwórcy, detronizuje tego okrutnika, nieznającego litości, i zastępuje go kultem człowieka. Punkt trzeci. Chrześcijaństwo, a w nim zwłaszcza Kościół katolicki, jest w pełni odpowiedzialne za Holokaust, na skutek dwóch tysięcy lat nauczania wrogiego Żydom. Punkt czwarty. Holokaust wykazał ułomność, zakłamanie, wreszcie zbrodniczość cywilizacji europejskiej, w nawiasie rzymskiej. Nie jest ona godna przewodzenia ludzkości. Trawestując pierwsze przykazanie dogmatu Holokaustu, brzmi Nie będziesz miał innego Holokaustu prócz tego jedynego. Procedurę tę omawia Jakub Neussna na przykładzie konotacji z wojną hazarską, w nawiasie izraelską w 1967 roku. Ale Norman Finkenstein powołuje się na żydowskiego historyka zdrajcę Dawida Stanorda, bo ten zwyczajnie wykpiwa. Cytat. Pracowitość hagiografów Holokaustu dowodzących wyjątkowości żydowskiego losu z zapałem i pomysłowością religijnych fanatyków. Jest to cytat z książki Przedsiębiorstwo Holokaust Finkensteina. Koniec cytatu. Jerzy Steiner stwierdza, że jeśli istnieje jakaś różnica między szołach a genocydami innych nacji, to tylko w świecie symboli, metafizyki i teologii. Tym samym po Holokauście wszystkie aspekty ludzkiego życia zbiorowego i wewnętrznego są rozpatrywane w perspektywie sprawczej Holokaustu, religijnej, Politycznej, historycznej, literackiej, kulturowej. To jest ten właśnie totalny terror Holokaustu, którego terror prawny, kryminalizujący negację, jest tylko zewnętrzną postacią nowego zniewolenia umysłów. Eli Wiesel, nasz tutaj pupilek, stwierdzał wielokrotnie, że uniwersalność Holokaustu polega na jego wyjątkowości, a Henryk Grünberg, że jest ukoronowaniem zbrodni ludzkości przeciwko Żydom i jej sprawcy niestety reprezentują całą ludzkość, a więc także aborgenów, ludy Polinezji, Eskimosy, Hutu, Indian i na pierwszym miejscu, jak należy rozumieć, Polaków, bo razem z nazistami mordowali Żydów. Nazistami przypominam w cudzysłowie. Dowodzą tego m.in. Piotr Weil i Jan Kan. Cytowanie przez Hajduckiego w ich polemice z Adamem Michnikiem alias Aaronem Szechterem, gdzie orzekają, że Polacy, cytat, nie mogą zaakceptować szczególnego charakteru żydowskiego cierpienia w Oświęcimiu. W nawiasie dwie strony pamięci, Gazeta Wyborcza, 10 marca 1995 rok. Dodajmy od siebie, nie mogą go zaakceptować bo nie widzą żadnej różnicy pomiędzy oświęcimskim cierpieniem Żydów i Polaków. Wszakże pod warunkiem, że Żydzi są nad ludźmi, a Polacy pod ludźmi. Profesor H. świda Ziemba z upodobaniem uprawiająca teologię Holokaustu w pryncypialnym artykule pod tytułem Hańba obojętności, w nawiasie głównie polskiej, deliberuje o tej wyjątkowości Holokaustu i stwierdza na końcu. Cytat. Był jednak zbrodnią wyjątkową, wręcz niewiarygodną. Był skandalem Europy XX wieku. Charakter tej zbrodni z niczym nie da się porównać. Jest to cytat z wyborczej, 17 marca 1998. I znów Eli Weisel. Nie wszystkie ofiary wojny były Żydami, ale wszyscy Żydzi byli ofiarami wojny którego cytował neofita w szatach księdza ksiądz Waxler Waszkinel profesor Kul ksiądz tego wizela cytował proszę państwa w tygodniku powszechnym 10 marca 2000 rok w podobnej opcji wyjątkowości nadzwyczajności niepowtarzalności holokaustu wypowiadali się profesor Maria Janion ksiądz Michał Czajkowski nazwisko w cudzysłowie i profesor profesor też w cudzysłowie, Bartoszewski. S. Kac. Tak pisał o wyjątkowości Holokaustu. Cytat. Nigdy przedtem żadne państwo świadomie nie kierowało się zasadą i w oparciu o nią nie realizowało polityki fizycznego unicestwienia każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, należącego do jednego konkretnego narodu. Jean Schumann przechodzi do teologizacji Holokaustu stwierdzając, że wywodzi się ona z judaistycznego wybraństwa Żydów, a S. Krajewski uściśla, cytat, groza zagłady ma oczywisty wymiar teologiczny, gdy uznamy prawdę o Bożym wybraństwie Żydów. Wtedy bowiem wyobrażalność całkowitego usunięcia Żydów z powierzchni ziemi staje się tezą na temat Boga. W nawiasie Żydzi, judaizm, Polska. Warszawa, 1997, strona 287-288. T. Gabiś w przygotowywanej książce o religii Holokaustu przewyższył w foryzeizmie wszystkich wyznawców tego fałszu. Cytat. Wyższy status ontologiczny ofiar sprawia, że Holokaust staje się czymś absolutnie wyjątkowym, z niczym nieporównywalnym. Inaczej rzecz ujmując, to nie jedność i wyjątkowość czynią z Holokaustu wydarzenie dotykające nieskończoności, transcendentne wobec historii, jedyne w swoim rodzaju. Najważniejszym czynnikiem rozstrzygającym o wyjątkowości Holokaustu nie jest już totalny charakter mordu i jego techniczny aspekt jego pedantyczna i planowana organizacja i tym podobne. Koniec cytatu. Religia Holokaustu anektuje prawo do centralnego miejsca w historii, tym samym także ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa, pisze Hajducki, cytując rabina Irwinga Greenberga o ukrzyżowaniu rodziny Jezusa i jego bliskich narodu żydowskiego. A Dawid Fluzer, żydowski teolog z Jerozolimy, wtrąca do tego magla Matkę Bożą. Cytat. Do tych niezliczonych matek żydowskich które opłakują swe pomordowane w okrutny sposób dzieci. Efektowniej ubrał to Szalom Ben-Horin. Cytat. Obok ciebie stoją tysiące matek żydowskich, które utraciły swe dzieci w komorach gazowych w Auschwitz, Majdanku i Treblince. Jesteś dla mnie żydowską matką, która musiała drżeć o swego syna i patrzeć na jego śmierć z ręki wrogów Izraela. I wreszcie teologia Jana Chrzciciela metca. Teologia w cudzysłowie, który ucina krótko. Nie można już uprawiać teologii, która pomijałaby fakt, jakim jest Auschwitz. Jest to cytat z wyborczej z artykułu Hańba Obejętności, 17 sierpnia 1998 rok. A co z ogólną odpowiedzialnością Kościoła za Holokaust? Wziął tę kanosę pod lupę cytowany Hajducki w czwartej części swojego studium. Przypomniał, iż od XIX wieku trwa oskarżanie chrześcijan europejskich o to, że zgotowali Żydom nieprzerwane pasmo prześladowań, pogromów, gwałtów, a kulminacją jest obecna klątwa za zbrodnie Holokaustu na narodzie wybranym. Ferdynand Kamen, natchniony wróg kościoła, głosi, cytat, Eksterminacja Żydów była końcowym aktem procesu wynikającego z samej istoty chrześcijaństwa, zawsze odrzucającego kontakty z innymi, innymi w cudzysłowie, o ile ci nie chcą się nawrócić. Fryderyk Margard twierdzi, cytat, Mordy dokonane w naszym stuleciu na Żydach oraz ich przesłanki i następstwa, za które odpowiadają teologia i Kościół, są znakami naszego czasu. Mamy wreszcie Jana Pawła II, kiedy przewodniczył 7 grudnia 1991 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie nabożeństwu ekumenicznemu na zakończenie synodu europejskiego. Podczas nabożeństwa odmawiano wówczas modlitwę wyznającą winy chrześcijańskiej Europy. W niej obojętność wobec prześladowania Żydów i Holokaustu. Polacy byli tu szczególnie obojętni. Dodaj mu uprzejmie, byli obojętni, obojętni w cudzysłowie, nie tylko na eksterminację Żydów, lecz również obojętni na eksterminację samych siebie. Te sześć milionów Polaków obydwu płci i wieku, ale tej obojętności wobec eksterminacji samych siebie harcownicy religii Holokaustu łaskawie nam nie wypominają. Niezawodna profesor Hanna świda ziemba wali na odlew. Cytat. Wszystko to działo się w samym sercu zachodniej cywilizacji, w chrześcijańskiej Europie, przy milczeniu najwyższych hierarchów kościoła katolickiego. Sekunduje jej ksiądz Waldemar Chrostowski. Pozostaje bowiem faktem, że zagłada Żydów została dokonana przez nazistów w chrześcijańskiej Europie. Pod nazwą chrześcijan w cudzysłowie chrześcijan, plutony egzekucyjne holokaustników zawsze rozumieją katolików, którzy są wyjątkowo podłą, jak widać, odmianą chrześcijaństwa. Do akceptacji winy kościoła za szałach przychylał się kardynał Józef Retzinger. Cytat. Nie sposób też zaprzeczyć, że w jakimś stopniu, w nawiasie w jakim konkretnie, grunt, pod tę katastrofę przygotował chrześcijański antysemityzm, który występował we Francji, w Austrii, w Prusach, właściwie we wszystkich krajach. Rzeczywiście, stale musimy się bić w piersi. Podobne, choć tylko retoryczne pytania znajdujemy w dokumencie Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Cytat. Czy nazistowskie prześladowania Żydów nie były ułatwione poprzez antyżydowskie uprzedzenia obecne w umysłach i sercach niektórych chrześcijan? Czy antyżydowskie uczucia wśród chrześcijan nie czyniły ich mniej współczującymi lub bardziej obojętnymi na prześladowania Żydów dokonywane przez zwolenników narodowego socjalizmu, kiedy doszedł do władzy? Ksiądz Ignatowski Mając tak wysokie rozgrzeszenie Kościoła, z satysfakcją ogłasza, cytat. Jest rzeczą niepodlegającą dyskusji, iż taka postawa chrześcijan przyczyniła się do powiększenia liczby ofiar zagłady. Koniec cytatu. Osuwanie się Kościoła w ekumenizm i odmęty judeochrześcijaństwa na dobre rozpoczęło się od pontyfikatu masona, Jana XXIII. Rzecznika katastrofalnej defensywy Kościoła wobec Żydów. Głównym destruktorem stał się kardynał Bea. Rok po nominacji Jana XXIII zniesiono odwieczne, wielkopiątkowe modlitwo o nawrócenie Żydów. Zastępy modernistów, wszytych w szaty dostajników watykańskich, rozpoczęły potężną batalię przeciwko poprzednikowi Jana XXIII, Piusowi XII. Przedstawiając go jako faszystę, przeciwstawiając go idącemu z duchem czasu, w nawiasie już nie z duchem świętym, rzecznikowi zmian, Janowi XXIII. W nawiasie mamy. Zobacz Józef Mackiewicz w cieniu krzyża. Książka była wydana w Warszawie w 1990 roku. Wcześniejsze, jeszcze z okresu wojny, ataki na Piusa XII opisał ksiądz Józef Warszawski w... Akcja antypapieska w Polsce podczas II wojny światowej. Książka wydana w Londynie. Praca księdza warszawskiego zawiera także przegląd kreciej kampanii przeciwko temu papieżowi w innych krajach europejskich. Pojawiła się rzekoma modlitwa Jana XXIII za Żydów. Cytat. Przebacz nam, że tym naszym przekleństwem ukrzyżowaliśmy Ciebie po raz drugi. Jana XXIII nazwano oficjalnie Antypiusem XII. W 1963 roku odbyła się premiera sztuki, sztuki w cudzysłowie, Rudolfa Hokuta pod tytułem Namiestnik. Jej treścią jest dialog pomiędzy pozytywnym bohaterem, ss Kurtem Gertsteinem, a postacią negatywną, Piusem XII. Gerstein ostrzega tam piusa XII, oświadamy przemilczeniem ludobójstwa na Żydach. Ten podły, prymitywny paszkwil natychmiast stał się europejskim bestsellerem teatrów. W istocie brutalnym narzędziem ataku na Kościół i jego ostatniego papieża w sferze kultury. Tu mamy odnośnik, w którym pan Henryk Pająk odsyła nas do swojej książki: Lękajcie się, tom pierwszy i drugi. Był to pierwszy potężny strzał w mury Kościoła katolickiego w trwającej potem przez pół wieku kanonadzie zarzucającej Kościołowi milczenie w sprawie Szołach. Pius XII stał się odtąd milczącym zbrodniarzem. Zwłaszcza po ogłoszeniu procesu beatyfikacyjnego tego papieża, zmarłego w opinii świętości. Nikczemność tej kampanii nabrała rumieńców wstydu po śmierci Jana Pawła II kiedy to Europę zalała odwrotna kampania Santo Subito, zakończona beatyfikacją tego jawnego apostaty Jana Pawła II. Moderniści zorganizowali zgubny dla Kościoła drugi Sobór Watykański. Stał się areną starć katolików z modernistami, którzy narzucali Kościołowi weryfikację tradycyjnego nauczania dotyczącego judaizmu. Świetnie to opisał R. Wilton. W książce Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II. Kapitulację Kościoła wobec triumfującego modernizmu, który jest tylko eufenizmem syjonizmu, streszcza podstawowy dokument Soboru Nostra Aetate. Jego rozdział czwarty odnosi się do prześladowań Żydów, do aktów nienawiści, aktów nienawiści w cudzysłowie, do przyjawów antysemityzmu, Wyraźnego nawiązania do, w cudzysłowie, hekatobomby Żydów w okresie II wojny światowej. Nostra Aetate stała się detonatorem, w nawiasie puszką Pandory, gigantycznej propagandy Holokaustu, a w niej rdzenia tego zła w postaci antysemityzmu, pożywki dla ideologii nazizmu. Z okazji 25-lecia ogłoszenia tej puszki Pandory Jan Paweł II oznajmił. Cytat. Żaden dialog między chrześcijanami a Żydami nie może pominąć milczenia bolesnego i straszliwego doświadczenia szoach. Koniec cytatu. Orędzie biskupów niemieckich rzuconych na kolana przez Żydów z okazji 50. rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz uznaje i z mocą podkreśla niepowtarzalny status Holokaustu i czyni czytelną aluzję do odpowiedzialności kościoła katolickiego w Niemczech za zbrodnie nazistów. Dziwnym trafem purpuraci niemieccy nie dostrzegli Holokaustu Polaków z rąk ich ziomków, który pochłonął miliony ofiar, a także Holokaustu na innych narodach, m.in. rosyjskim. Lektor od siebie doda, a na Cyganach? Takie coroczne kanosy organizuje się w Europie, zwłaszcza w RP z okazji Dni Judaizmu. Michał Czajkowski, ksiądz agent SB, kryptożyt i amoralny łajdak, w nawiasie zobacz cykl publikacji w Tylko Polska, domagał się traktowania tych Dni Judaizmu jak Dni Zagłady, który można by ustanowić w Wielki Piątek lub w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ksiądz Michał Czajkowski przytomnie zauważył, że ustanowiona przez episkopat włoska data dni judaizmu została przyjęta niefortunnie, bo w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. I znów pierwszy bart judaizacji kościoła katolickiego. Jan Paweł II. Cytat. Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Innymi słowy – stwierdza Hugon Hajducki, zdaniami Jana Pawła II, judaizm jest częścią kościoła katolickiego, a był to dopiero początek synkretyzacji w nawiasie jednoczenia obu religii. Na Zamku Ostrogskich odbyło się, był to wrzesień 2000 rok, sympozjum pod egidą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, zakończone wspólną deklaracją przy pełnym poparciu Episkopatu Polskiego, polskiego w cudzysłowie. Ustalono tam nowy kierunek poszukiwań. Czego? W dialogu chrześcijańsko-żydowskim. W deklaracji judaizm jest teologicznie samowystarczalny. Wprawdzie stwierdzają łaskawie, iż, cytat, nazizm nie był fenomenem chrześcijańskim. Koniec cytatu. Ale deklaracja zrzuca dużą część winy za Holokaust na chrześcijan, a co dla społeczności międzynarodowej najważniejsze – nadaje hazarskim najeźdźcom z Palestyny specjalny status teologiczny związany z wypełnieniem się proroctwa o żydowskim wybraństwie. Rola Jana Pawła II w utrwalaniu religii Holokaustu jest nie do przecenienia. W całej pełni akceptował on holokaustyczne dogmaty. Dowodzą tego m.in. ustalenia Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności obradującego w Nowym Jorku, którego pokłosiem był dokument o nazwie Pamiętamy? Refleksje nad Szołach. Kryptożydowska Katolicka Agencja Informacyjna tak podsumowała te pokłosie Konkolu. Cytat. Jak zauważono w reformie, nie wiadomo czego, we wszystkich poczynaniach związanych z tą formą dialogu katolicko-żydowskiego decydującą rolę odegrała osoba Jana Pawła II, bez którego nie można sobie wyobrazić żadnych ściślejszych wzajemnych relacji. Koniec cytatu. Słusznie, bo na przykład Ewa jak ogłosiła, że wszystkie wypowiedzi Jana Pawła II adresowane do Żydów zawierają czytelne odniesienia do Holokaustu. Jan Paweł II dekretował mocą swojego stanowiska w neokościele rasistowską nadrzędną rolę ludu wybranego, dodatkowo uświęconą przez szołach. W swojej książce Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II widzi integralny związek między zwycięskim pochodem modernistycznego komunizmu a zbrodniami II wojny globalnej. Cytat. Szczególną rolę mógł tu odegrać fakt wyniszczenia Żydów, co musiało równocześnie postawić wobec Kościoła i chrześcijaństwa sprawę stosunku pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem. Koniec cytatu. Uczestnikom sympozjum poświęconego korzeniom antyjudaizmu oznajmił, że Szołach podważa zbawczy plan Boga wobec historii. Watykan, 31 października 1997 rok. Tymczasem, jak wiemy z Ewangelii, Żydzi już dwa tysiące lat temu podważyli zbawczy plan Boga wobec historii, nie tylko odrzucając Chrystusa jako Mesjasza, lecz dla pewności wymuszając na Piłacie sadystyczny mord na Chrystusie. Zatem Żydzi odrzucili Boga w ogóle, a Jego zbawczy plan w szczególności, Chrystus nie musiał zostać zabity, aby spełnić rolę Mesjasza Żydów i tej gorszej, niewybranej reszty ludzkości. Jak realnie lub teologicznie, szoach może podważyć zbawczy plan Boga wobec historii. Czyż tym samym nie podważa siebie, pozwalając nazistom na szołach? Sam Chrystus oświadczył że Żydzi odrzucili Stare Przymierze i to oni przygotowują mord na nim, Mesjaszu. Moralne konsekwencje drugiej Żydowskiej Wojny Globalnej w kontekście wyniszczenia kilku milionów Żydów, w nawiasie, ale nie aż sześciu milionów, zmierzają rzekomo do odrzucenia teologii antyjudaistycznej, a co ważniejsze, zaprzestania misyjności Kościoła. W to miejsce musi wejść dialog ekumeniczny. Ostateczne odrzucanie nauczenia Zbawiciela o jedności jego mesjanistycznej misji. Tu m.in. tkwi apostazja Jana Pawła II. Zrównanie wszystkich religii, sekt, kultów, bożków i posadzenie ich obok siebie podczas ohydnego ataku apostazji Karola Wojtyły w Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu. Na co sam Bóg zareagował trzęsieniem ziemi pod Bazyliką, w wyniku którego zginęło m.in. dwóch polskich zakonników. Jan Paweł II osobiście odrzucił nakaz Chrystusa – idźcie i nauczajcie inne narody, odmawiając chrztu dziecku, jeszcze jako młody kapłan. Potem konsekwentnie degradował za pomocą komunizmu zbawczą misję Chrystusa. Religia Holokaustu, w istocie jeszcze jedna religia wynaleziona i wszczepiona w katolicyzm, jest socjologicznym i teologicznym przekrętem dwutysiąclecia wskutek bardziej dla kościoła niszczycielskim niż rozłamy i herezje poprzednich wieków. Religia Holokaustu była też wielkim przekrętem biznesowym do wymuszania od Niemców miliardów marek i absolutnego ich posłuszeństwa wobec syjonistów. Ten katolicki holokautyzm detronizuje Boga, Chrystusa i Kościół. Siostra Violetta Rider brutalnie degraduje misję Chrystusa jako nieudaną. Cytat. Jezus nie jest fałszywym Mesjaszem. Należy wszakże do tych żydowskich Mesjaszów, których misja się nie powiodła. Nie zaprowadził bowiem Królestwa Bożego na ziemi. Koniec cytatu. Zatem nie istnieje inny logiczny wniosek jak ten, że w obliczu szołach misja głoszenia Ewangelii innym narodom nie jest misją tylko nieudaną uzurpacją skompromitowaną przez szołach. Jest niepotrzebna. Natomiast niezbędne jest ciągłe, nieustanne nauczanie wybraństwa plemienia morderców Chrystusa, a potem sprawców niezliczonych wojen, rewolucji, burzeń świątyń, i mordowania jego węznawców, a nade wszystko jego nauczania. Koniec rozdziału dziewiątego. Rozdział dziesiąty jest zatytułowany Syjonizm do gorywa. Niech żyje judaizm.